Słowo tok niepojedynczy, czyli. Rozmowy niekontrolowane. serdecznie. Dzisiaj gościmy w domu znanej audioblogerki Kasi. Tak? Przedstaw tak, się nam. Zgadza się, zgadza się. Tym razem Kasia nie kacha. Okej, okay, super. Czyli powiedzmy, Kasia już urosła, wydoroślała i dzisiaj jest naszą sympatyczną Kasią, która nam coś niecoś opowie. No yes. powiedzmy, bo co bardziej tak ja bym chciała, żebyś coś powiedziała. W ogóle coś ładnie przedstaw, bo no, nie każdy siebie zna. Nie każdy mnie zna. Mam na imię Jacek, nadaje podcast Cześć1966 lub dawna nazwa Illuminacji. Mówią do was w jednym głosie, bo reszta spłonęła na stosie i... To by było w zasadzie na tyle. Z takich również... Wow, właśnie coś popsułam. Dobra, mów dalej. Kurde. Dobrze siedzisz? Tak, dobrze siedzę, tylko że mi tutaj wszystko spada, że tak powiem z wrażenia chyba, wiesz? Że nagrywam w duecie. No... Zobaczymy jak to wyjdzie. OK. Ach, co jeszcze? mój podcast nadawany jest z Newport Pagnell z Wielkiej Brytanii. W zasadzie ja przeszedłem taką jakby w tym sensie metamorfozę, bo najpierw to był taki jakby audioblok, tak został skwalifikowany przez starych podcasterów i dopiero w zasadzie od odcinka 17 jest to taki rasowy podcast i w zasadzie ten podcast został, dostałem nominację na podcast tygodnia, z czego się bardzo ucieszyłem i w zasadzie to no, co mogę jeszcze, aha, mogę jeszcze dodać, że w zasadzie tak jak to, co było przedtem nagrywane, tym audioblog tak zwany, to, był, to była relacja z wyjazdu do Włoch, do mm, Soverato, to jest południowo- zachodnia część włoskiego buta tutaj na podbiciu i były to po prostu takie relacje dla słuchaczy z naszego majowego wypadu do tamte tereny, zawsze chcieliśmy zobaczyć Włochy i wybraliśmy się tam w cztery osoby, czyli ja i Gabrysia, moja żona i nasi znajomi przyjaciele tutaj z Anglii czyli Agnieszka i Marek no i no dobrze, A powiedz mi tak, podobało się tam Wam, tak? Wiesz, tak jakbyśmy teraz, tak w skrócie, no bo mnie wszyscy słuchają od początku <śmiech> e, swojego podcastu. Oczywiście, tak. Generalnie to powiem tak. Ja kiedyś jeździłem autobusem wycieczkowym, wożyłem, woziłem ludzi m, po zachodniej Europie, i miałem takie marzenie, żeby Gabrysi pokazać te miejsca, w których ja byłem, które były takie piękne. Bo jest tak, że. Kierowcy dzielą się na takich, którzy jak są zmęczeni, czyli na przykład zawiozą ludzi gdzieś tam, na przykład powiedzmy do Neapolu, prawda? Po drodze odwiedzają tam Rzym, Wenecję, jakieś tam inne miejscowości, gdzie ludzie, gdzie ludzie są wysadzani. I ci kierowcy, część jest takich, którzy dają powiedzmy w szyję, kolokwialnie mówiąc, albo no tam no upijają się a część jest takich, którzy po tam dokonaniu wszystkich czynności obowiązkowych, czyli tam po autobusu, wykąpalił się, odświeżeniu, ubierają się w, w czyste ciuszki i idą zwiedzać po prostu, czyli idą... Ja na przykład bardzo lubię historię i właśnie takie miasta jak Paryż, jak Rzym, jak Neapol bardzo mnie zawsze ciekawiły, no i ja zawsze przebierałem się i szedłem w miasto. Oglądałem te uliczki, wiesz, takie wszystkie, te wyobrażałem sobie, że to jest, jest takie, wiesz, tak jak za czasów rzymskich, czy tam w XV wieku, gdzieś tam, gdzie ci ludzie tam chodzili i, i tak, no, i te tereny nie były takie zniszczone przez drugą wojnę światową, jak powiedzmy tutaj tereny polskie, czyli na przykład Wrocławia. Ja na przykład pochodzę z Wrocławia, prawda? No, ale, ale poczekaj, bo wyobrażałeś sobie już, dach, już, już, już, w sensie no, za bardzo odpływam no i, i, w, i postanowiliśmy mhm. zrobić coś takiego że zorganizowaliśmy wyjazd do Włoch i to było na takiej zasadzie, że nie kupujesz sobie w czasów all included gdzie w zasadzie prawie wychodząc z domu podjeżdża po ciebie autobus zawozi cię na lotnisko wsadza tam ten, e, steward wsadza cię w samolot lecisz do jakiegoś miejsca tam zawożą cię do hotelu i wszystko jest cały czas non-stop od rana do wieczora, stół zastawiony jedzeniem barek jest full open dla Ciebie i wszystko co chcesz możesz w tym hotelu robić i siedzieć, mija tydzień albo dwa i z powrotną drogą tak samo jak tam jechałaś wracasz i to jest wszystko, myśmy postanowili zrobić zorganizować sobie wszystko sami czyli szukaliśmy połączenia, żeby tam dojechać ponieważ z Wielkiej Brytanii nie ma bezpośredniego połączenia do Soverato Lito więc jechaliśmy takim pojechaliśmy tam takim łamanym połączeniem, czyli swoim samochodem do Stansted, tam zostawiamy na parkingu zszerzony samochód, wsiadamy w samolot, lecimy do Neapolu, tam wypożyczamy samochód i do rato dojeżdżamy tam chyba 250, 350 może kilometrów, dojeżdżamy wypożyczonym samochodem, tam jesteśmy, zwiedzamy, oglądamy, opalamy się, kąpiemy i Wracamy tą samą drogą, oddajemy samochód, wsiadamy w samolot, wracamy do Stansted, wsiadamy w nasze auto i wracamy do Newport Partner do Milton Kings mhm. I dlaczego to jest? Dlaczego to było fajne, wiesz? Co, bo my, um, wszyscy, akurat tak się zdarzyło, że nasza czwórka lubi chodzić, lubi zwiedzać, wiesz? Nie lubimy być przywiązani do tego, jak są właśnie takie zorganizowane w czasy, że od 7 do 8.30 śniadanie, od 13 do 15 obiad. I od 18 do 20 kolacja i koniec, prawda? Tutaj my zawsze, do tej pory tak było zawsze, że jeżeli nawet był jakiś wypoczynek, to myśmy to brali bez wyżywienia, że widzieliśmy się sami. Nie zawsze to jedzenie odpowiada, a zwłaszcza nie chcieliśmy być przywiązani do, przywiązani do tych godzin. I tak było. Mieliśmy załatwioną kwaterę prywatną u takiego Polaka, który akurat w tamtej miejscowości był. Ale okazało się, że ten jakby jego współlokator, który tam zajmował inny pokój, miał wyjechać do Polski, nie wyjechał, więc w sumie spaliśmy w czwórkę w jednym pokoju i na drugi dzień myśmy przespacerowali się po tym miasteczku z Gabrysią znaleźliśmy fajny pensjonat prywatny, niedrogi i w sumie za sześć dni żeśmy zapłacili chyba 4, nie, 120 euro, żeśmy zapłacili ze śniadaniem, naprawdę bardzo czysto, taki high standard, a był to, w sumie to był trzeci hotel, do którego żeśmy zachodzili, wiesz, w poprzednich hotelach to było, wiesz, a powyżej 200 euro były takie ceny, wiesz, i mówimy, nie, no to kurczę, trochę za dużo, poszliśmy dalej, czyli to, wiesz, tak jakby w tym sensie taka partyzantka, żeśmy na żywioł, nie? No i znaleźliśmy ten hotel i to było... Przepraszam bardzo. <głos> I to było, i to było takie fajne, wiesz co, bo to, bo to było takie, jakby to powiedzieć. Nie wiesz, co się wydarzy następnego dnia, planujesz, że wstaniesz rano, zjesz śniadanie, no i w zależności od, jak, od tego, jaka będzie pogoda, ale przeważnie pogoda jest tam, akurat w tym czasie mieliśmy szczęście, bo dwa tygodnie wcześniej przez tydzień czasu padał deszcz, to jest rzadkość, ale później już się rozpogodziło i zawsze masz pogodę, prawda? Nawet jeżeli to takie ciekawe zjawisko, jak na polskie warunki, bo na przykład w Polsce się z takim czymś nie spotkamy. Dosłownie było tak, że jest piękna, słoneczna pogoda, ostre słońce do godziny powiedzmy 17. O 17 nadciągają chmury, deszczyk pada taki, jakby taki wiosenny, letni deszczyk ciepły pada przez 15 minut chmury się, wiatr chmury rozdmuchuje i znowu świeci ostre słońce i masz takie zjawisko, wiesz, jak tak, jak ten asfalt, na tych parkingach czy na ulicach asfalt zaczyna, ponieważ jest bardzo gorąco, prawda, asfalt zaczyna parować, unosi się taka mgiełka, po czym to wszystko wszy znika i znów jest, wiesz, taki, wiesz, słoneczna, piękna pogoda. Takie ciekawe zjawiska. Drugie takie ciekawe zjawisko jakie żeśmy mogli mm, o, tym żeś, o tym też opowiadałem w jednym z podcastów, którego mogliśmy zauważyć, to było wiesz, tam jest mm, blisko, blisko były góry, prawda, czyli w zasadzie poszliśmy na plażę, ja się tutaj kąpię w Mediterranean ocean w tym morzu mm, śródziemnym i mam, odwrócony jestem do mm, do brzegu i w tle, w perspektywie mam naprawdę niesamowite, przepraszam, mam góry i te góry w pewnym momencie znikają, bo co się okazuje, z, zaczęła z góry schodzić mgła i taka mgła, taka szać okryła te góry, słońce zaszło za, właśnie za tą mgłą, w zasadzie to nie były chmury i gdzieś po dwóch godzinach znowu się to wszystko rozmyło, zniknęło i znowu było czyste słońce, czyste niebo, prawda? No, ok, a masz gdzieś na przykład jakiś album ze zdjęciami internetowy, albo gdzieś jakieś zdjęcia, żeby na przykład e, słuchacze mogli sobie zobaczyć? Czy, czy nie robiliście zdjęć żadnych? No, robiliśmy zdjęcia, ale nie mam takiego albumu, bo jeszcze mi nikt nie powiedział, jak się taki album zakłada i jak to się wszystko tam umieszcza. No dobrze, i tak to, dalej. to może umówmy się tak, że mi prześlesz kilka zdjęć, i ja je po prostu wrzucę linka pod, pod odcinkiem. Co? Możemy się tak umówić? No. Bo nawet, powiem ci, chętnie za małym sobie obejrzała, a odnośnie tego zjawiska, co mówiłeś właśnie, że ten deszczek taki był, to jak byłam w Grecji, to znowu było takie zjawisko, wiesz, że wieczorem, tak się od 19, zrywała się burza, która tam trwała godzinę lub dwie i później przychodziła i było już normalnie. Tak, tak przez cztery dni było bodajże, czy pięć. Zawsze od tej samej właśnie godzinie, tak okolice 19. I Tylko, że taka wiesz, taka burza, że te palmy to prawie do ziemi, nie? Tak przygnętało. No ale taki tak... w naturalny sposób jakby to nawadniane było. Mm -hmm. I a propos, a propos tego ciekawe, ciekawe zjawisko takie było, bo jak gdyśmy jechali na, ten, na tą górę tam okazało się, że właśnie ten, tego właśnie jednego gościa, którym, u którego tam Agnieszka i Marek spali, to tam jej, jej, jej ciotka zmarła i tam ją pochowali chcieliśmy tam pojechać na cmentarz, zapalić światełko i ciekawostka taka, że na, w każdym, i właśnie on powiedział, że takie coś jest jeżeli na przykład ktoś umrze Ci z bliskich to w abonamencie jest jak wykupujesz tam miejsce, kogoś grzebiesz w abonamencie jest coś takiego, że na każdym grobie świeci się światełko elektryczne, wiesz są lampki, także każdy grup ma swoje światełko jakby taki nie wiem, pamięci czegokolwiek, czy czegoś w tym stylu i mm, jechaliśmy na ten, tam jest bardzo stromowy w sumie bałem się, czy nasz samochód pokona w ogóle taką stromiznę, pierwszy raz w życiu po tak stromą górę wjeżdżałem e, drogą, wiesz, asfaltową i żeśmy w tym momencie Agnieszka mówi, a słuchajcie, zatrzymajmy się popatrzmy tutaj, zobaczymy te gaje oliwne, wiesz, te drzewa z cytrynami rosnące i tak dalej zatrzymaliśmy się i oni wiesz, i ci wieśniacy, czy farmerzy, jakby to nazwał w bardzo zmyślny sposób, ja myślę, że to przyszło z latami i oni tego nie zmieniali w momencie, gdy pada deszcz i normalnym zjawiskiem jest tak, że ta woda, która pada, ten deszczyk pada, pada, spływa z góry, gdzieś do najniższego punktu i tam na przykład pozostaje w, w postaci kałuży, czy jeziorka, czy jakiegoś tam stawku, albo tak jak jest tymi kanałami, tam porobione spływa normalnie do morza, prawda? Natomiast oni mają porobiony, wiesz co, taki system, w pewnym sensie zatrzymywania tej wody. Są porobione takie małe wały i w czasie deszczu ta woda płynie, płynie, spływa z tymi takimi mini strumykami i ten farmer przychodzi i na przykład zagradza taki, takim, takim, takim mini wałem, zagradza, że na przykład warstwa wody na tym poletku, na tym gdzie są na przykład rosną te drzewa właśnie cytrynowe albo oliwne, zatrzymuje się woda w wysoko, w głębokości 20 cm. I w momencie, gdy jest na przykład jej za dużo, właśnie tak jak mówię, to ten wał jest tak zrobiony, że wiesz, większość wału jest powiedzmy tak na 40 cm, a tylko w jednym miejscu jest na 20 cm. I norm, naturalne zjawisko jest takie, że ta woda przez ten wał się przelewa i wchodzi na drugi stopień, na drugą taką półkę. Bo tak wiesz, jak jest na przykład zbocze, no to oni robią tak, że tak część wgryzają się w to zbocze, a część jest tak jakby nadbudowywana nad tym zboczem i robią się takie, wiesz, naturalne takie półki, takie... E... Czyli to jak te ogrody takie są poziomowe, tak? Takie tarasy. tak, tak, tak, tak, tak, tak, mhm. tak. I taki, wiesz, naturalny sposób jakby tak Wiesz, ja to tak nazywam, że oni to tak walczą e, z przyrodą i z tym miejscem, gdzie oni mieszkają, bo tak, powiedzmy, normalnie człowiek powiedział, a nie, no to jest głupie, no, dlaczego ja się muszę z tym męczyć? Przecież mogę się przeprowadzić z rodziną do jakichś, wiesz, nizinnych terenów, gdzie nie ma tych cholernych gór, gdzie woda tak szybko nie spływa, nie można jej zatrzymać, gdzie nie można, wiesz, tam koniem przeorać tej skiby ziemi i tam zasiać coś normalnego, tylko tutaj się tak trzeba męczyć, prawda? A oni nie, oni po prostu walczyli z tym, co było im dane, prawda? No i takie właśnie było takie, wiesz, takie ciekawe zjawisko, no i co jeszcze takiego fajnego było, co nas spotkało, to żeśmy zobaczyli, wiesz, że oni tak jak na przykład w Polsce bardzo goni się wiesz, wszystkich ludzi, którzy na przykład z okolicznych wiosek, miejscowości wokoło jakiegoś dużego miasta przyjeżdżają ze swoimi pudami rolnymi czy jakichś tam ogrodników i którzy coś tam sprzedają, jakąś tam pietruszkę przysłowiową, parchewkę ziemniakię czy coś to tutaj to było tak, że wiesz, była wydzielona ulica, ona była zamykana od ruchu kołowego i tam wszyscy okoliczni farmerzy mogli przyjechać, rozłożyć się kremi, z karmikiem ze swoimi produktami naturalnymi, żywnościowymi i co, co prezentowali, co można było od nich kupić. I wiesz, były, wiesz, były sery, były takie, wiesz, kiełbasy, takie, wiesz, których w ogóle nawet w ofercie, nie później przeglądam w internecie, nawet w ofercie włoskich, jakichś tam większych masary, nie można było znaleźć, wiesz, takie naturalne, takie salami, ach, i wiesz, pomidory, takie jak nasze, malinówki, wiesz, cebula i w ogóle cytryny. Mówiąc szczerze, naprawdę takich cytryn to... No nie jadłem, no nie jadłem, A co Ci powiedzieć. najbardziej smakowało, jak, jak właśnie tam byliście? Wiesz Jaka co? potrawa, albo może nie jaki owoc, jakie warzywo? Najbardziej nam smakowało, mm? stwierdziliśmy, że najsmaczniejsza jest pizza i nie mm -hmm. rozgryźliśmy tej tajemnicy. Nawet, wiesz co, bo było tak, że w tym samym roku, na ostatni weekend sierpnia, ostatni weekend wakacji, pojechaliśmy na weekend do Paryża, zwiedzać Paryż to muszę Ci powiedzieć, że nawet jedliśmy kolację w Paryżu, we włoskiej restauracji, no i zamówiliśmy sobie pizzę, to ta pizza nie była taka sama, jak właśnie tam na południu Włoch. Wiesz. Mhm. W zasadzie na te, jakby, w pewnym sensie, wiesz, jakby na tej pizzy nic nie było, ale ja, ja myślę, że ta tajemnica tkwi w, jakby w tej wodzie albo w tym cieście, bo naprawdę nie było takich, jak, jak robisz na przykład, nie wiem, czy robisz, ale jak się robi w domu pizza, no to ładujesz tam dużo pieczarek, cebuli, to co lubisz, prawda, kiełbasa albo nie kiełbasa, jak ktoś nie je, sera i tak dalej, prawda, to trzeba przyznać yy, bezstronnie, niesubiektywnie, że ta pizza była naprawdę bardzo smaczna z tego pieca, takiego, wiesz, opalanego drewnem, te, te przyprawy czy te, ta oliwa jest taka była, no naprawdę to było to po prostu trzeba pojechać do Włoch, żeby zjeść sobie pizzę i to jeszcze wiesz na dodatek nie do, nie do północnych Włoch, czyli re, rejonie Rzymu, tylko właśnie do południowych tam na, na wioskę na sam dół tego buta będzie pewien kłopot, jak ktoś nie mówi po włosku, bo tam jest mało ludzi, którzy mówią po angielsku, takim powiedzmy europejskim językiem. Już nie wspomnę o tym, żeby ktoś mówił po polsku. Także nam trudno było się, nam trudno było się dogadać są na szef, no, na migi. Na migi, tak, wiesz, no, dowiedzieliśmy się. No i przydatną rzeczą jest, przydatną rzeczą jest taki, wiesz, podręczny słowniczek włosko-polski podróżniczy, gdzie są takie podstawowe zwroty, żeby tam można było coś... No mieliśmy szczęście, bo ten pan z hotelu to tak mówił trochę po angielsku, jego córka już lepiej mówiła po angielsku, także z tym nie było, z tym nie było problemu, ale, no tak jak mówię, no ten z owoców, ach, z owoców morza, wiesz co, kupiliśmy jakąś taką rybę, ja nie pamiętam nazwy, nieważne, ryba była bez ości, mięso miała takie, wiesz, jak, jak w konsystencji, jak mięso z piersi kurczaka, z tym, że był zapach właśnie rybi i ono miało kolor taki bardziej siny ale to w zasadzie, jak Marek nam przyrządzaliśmy sobie w domu. To była świeża ryba, wiesz, tam był taki sklepik, gdzie jak ja, na przykład ja yy, dosyć wcześniej się budzę i chodzę sobie, chodziłem sobie parę razy na wschód słońca. A, to jeszcze drugie zjawisko, ale to za chwileczkę. Yy, to, wiesz, to widziałem jak taką łupinką, małą, wiesz, łódeczką z jakimś tam malutkim silnikiem, gdzieś on wypływał, wiesz, tam, no był w zasięgu wzroku, więc nie ma pojęcia, może pół kilometra, może kilometr od brzegu, nie dalej. Ca chwileczkę wracał i tam, wiesz, troszeczkę tych ryb w sieć złapał. I takie ryby sobie właśnie później po śniadaniu i po zwiedzaniu, po opalaniu się, zażywaniu kopieli słonecznych poszliśmy sobie właśnie tam na targ i kupiliśmy właśnie taką rybę. No to dosłownie, wiesz, tam Marek, jak ją przyrządzał, to tam tylko troszeczkę octu, warzywa takie, wiesz, z patelni, i, ale smak takiej ryby to no poezja, poezja, poezja ale tą rybę przyrządzaliście w oleju, czy na grillu, czy jak? nie, nie, nie, na patelni normalnie była smażona w oleju, wiesz, była troszeczkę skropiona tam cytryną panierowana tylko tak wiesz, ona sama w sobie była była wilgotna, także była panierowana tylko troszeczkę w mące, a część nie była panierowana w mące, bo Agnieszka jest, ona nie toleruje glutenu, więc bezglutenowy musi jeść potrawy i no i wiesz, no to była poezja, no to było coś wspaniałego a a propos jeszcze jedna rzecz jest wspaniała zachód słońca i wschód słońca Akurat myśmy byli w takim miejscu, wiesz, był taki cypel jakby, więc miałaś i zachód i wschód słońca, e, jakby słońce wstawało i kładło się spać do morza bo tam dalej jak byliśmy zwiedzać to już tak nie było, już słońce zachodziło za chmury, ale to też wspaniałe, wspaniałe zjawisko jak słońce zachodzi za chmury, to więc część, w pewnym momencie jest tak, że część plaży oświetla jeszcze słońce, oświetlają promienie słoneczne a to co jest bliżej podnóża gór już jest w cieniu to są piękne widoki to jest coś wspaniałego, naprawdę ale odbiegliśmy od tematu i co najgorsze, słuchaj, mamy już 22 minuty. A dzisiaj głównym naszym tematem miało być, miały być książki. No wiesz, ja myślę, że, że, no że, tym że możemy nagrać kilka odcinków. Nie ma problemu. A bardzo ciekawie opowiadasz i tak kilka pytań mi się nawet nasunęło, wiesz, jak, jak opowiadałeś. E, tak się chciałam przy ciebie zapytać, e, jeśli chodzi o ludzi, o kulturę, nie? To co, to co najbardziej urzekło w tych ludziach? Wiesz co, o kulturę, nie. oni, wiesz, po, po, powszechnie mówi się, że Włosi y, nie przejmują się, wiesz, nie przejmują się tym, że w Europie są uważani za takich, wiesz, jakby tak, y, po części, wiesz co, po części jak Grecy, oni się nie przejmują, tym, że powiedzmy tak, że czegoś nie zrobiłaś w danym momencie. Nie są tacy sumienni. I jest taki jed... minusem pewnej rzeczy jest to, czego ja nie lubię osobiście, to jest zachowanie na drodze. Włosi jeżdżą tak samo jak na przykład warszawcy kierowcy albo paryscy kierowcy. Jeżdżą na tak zwaną grubość lakieru, używają nadmiernie klaksonu i Regułą jest to, że nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Rzadko jest tak, żeby ktoś jechał zgodnie. Myśmy jechali wiesz, Gabrysia miała z wypadek kiedyś, podobnie jak ty, tylko że, no akurat, no podobnie jak ty, ale na szczęście się nic nie stało, ale pewien uraz jej pozostał. wiesz. Także ja, a ja jeszcze kiedyś w przyszłości, Jeździłem, byłem kierowcą dyrektora i po prostu musiałem się nauczyć jeździć delikatnie. Nie mogłem szarpać i nie mogłem ostro hamować, ani ostro przyspieszać, wiesz. I Gabrysia nie lubi szybkiej jazdy. Ja muszę jeździć zawsze płynnie. Nie mogę szarpać, nie mogę przyspieszać, gwałtownie wyprzedzać ruchów, kierownicą robić takich gwałtownych itd. Tak wiesz. I Gabrysia mówi, że mamy jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. No ja mówię, dobra, w porządku i była takie, tak zwana zwężka czyli droga w naprawie czyli dwa pasy ruchu zamknięte i na drugim pasie ruchu autostrady są dwa pasy i jeden pas jest w jednym kierunku, a drugi pas jest w drugim kierunku czyli taka powiedzmy jakby normalna droga jednokierunkowa, że jeden pas jest w jednym kierunku, a drugi pas jest w drugim mhm. kierunku ograniczenie prędkości wiesz do 60 na godzinę i jadę w te 60 na godzinę nie? za mną jedzie autobus i z autobusem już sznur samochodów no i kierowca tego tuchu trąbi. Ja się mówi, co się stało? Ja mówię, no, no nisko. Wiesz, jadę zgodnie z przepisami, a oni tu tak nie jeżdżą. Bo po prostu... Nie, masz się trzymać przepisów. No dobra, trzymam się przepisów. No wiesz, trąbił, trąbił, trąbił. Ja mówię, dobra. I za chwileczkę, wiesz, ta zwężka się skończyła. On mnie wyprzedził, pokazywał jakieś tam ruchy wskazujące na to, że, tam, że się źle prowadzę. I ja i mówię, co on to robi? No mówię, no, widzisz, no uważa nas za idiotów i tak dalej, prawda, że jeździmy zgodnie z przepisami. No i, i to jej bardzo przeszkadzało. Tutaj w Anglii mało jest takich zjawisk, więc tu jej pasuje. To jej, nie, to jej przeszkadzało. Natomiast wracając do pozytywnych cech. Pozytywnymi cechami jest to, nie wiem jakie... Podobno, ja tak słyszałem, rozmawiałem z, pewnym, z kolegą, który tam przez jakiś czas handlował z Włochami mówi, że w tej chwili jest tak, że na północne Włochy są diametralnie inne niż południowe. I tam właśnie, gdzie my byliśmy, to mnie się podobało, wiesz, że ja jestem takim troszeczkę tradycjonalistą, mnie się podobało to, że oni są przywiązani, wiesz, do wiary, że są przywiązani do takich, wiesz, pewnych jakichś takich, jakby jakby to określić, staropolskich zachowań, czy co, No są pewne wartości, których których się przestrzega, prawda, że no trudno, trudno mi w tej chwili jakoś znaleźć mm -hmm. w tej chwili jakieś słowa ale... ale powiedz to jest tak jak na przykład w Polsce, że powiedzmy tam te starsze osoby mają właśnie jakieś tam te zwyczaje i kultywują, a na przykład młodzi już się wstydzą niektórych jakichś tam właśnie zachowań tak. i, czy, czy związanych z wiarą czy, tak. Tak, tak, tak. czy właśnie z jakimiś tam nie wiem typu, tak jak mają górale jakieś tam swoje zwyczaje czy coś, czy tam wszyscy bez względu na wiek tak, tak, tak to, tak to, tak to można wiesz, to, tak to można powiedzieć, po prostu wiesz, w tym miasteczku zauważyłem wiesz, tak jakbyś na przykład sobie obejrzała jakiś film z lat 60 czy 50 wiesz, kobiety na czarno ubrane, jakieś tam e, e, wzajemnie się, wiesz, pozdrawiające faceci, którzy, wiesz, siadają w rynku pod, w cieniu kamienicy i tam sobie rozmawiają, wiesz, e, jest coś takiego, że tam jest tak zwana przerwa siesta. Od godziny 13 do 14 albo do 15 zamknięte są wszystkie sklepy i nikogo to nie obchodzi. Wyobraź sobie, że ktoś nagle w Polsce pozamyka wszystkie wiesz, supermarkety i inne małe sklepiki, bo będzie jakaś tam przerwa wiesz. E tam to jest jakby jest to szanowane, nie ma czegoś takiego po prostu, wiesz, że wszystkie sklepy muszą być czynne całą dobę, wiesz, ci ludzie, którzy tam pracują, to nie, nie zaznają, wiesz, takiego czegoś jak, jak sobota, czyli wolna, czy niedziela wolna, to jest, wiesz, tam okazjonalnie, tu to jest jakby takie, wiesz, szanowane, oni sobie z tego nic nie robią, żyją swoim życiem, śmieją się z innych i są, myślę, myślę że są szczęśliwi, dużo jest takich ludzi, którzy mhm. są szczęśliwi. Czyli jakbyśmy mieli teraz jakieś takie podsumować to. Jeżeli ktoś e, chciałby wyjechać sobie do Włoch, czy to mówisz że tak, że najlepiej na południe jechać, tak? Tak. E, mieć ze sobą jakiś taki słownik podręczny, ponieważ może być problem, żeby się porozumieć po angielsku. Tak. E, powinno się e, przygotować na to, że jeśli chodzi o ruch drogowy, to każdy jeździ jak mu się podoba. Tak. Tak, zgadza się. E, na pewno trzeba spróbować pizzy i ryby. Tak. Y, przygotować się na to, że między 13 i 15 się nic nie załatwi, się nic nie kupi. Tak. I jeszcze jedna e, co rzecz. Jeszcze? Jest, wiesz co? Jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz. Coś dziwnego. Hmm? I w zasadzie jestem, pod tym względem jestem pełen podziwu dla nich. Wyobraź sobie, hmm. że jakbyś chciała kupić papierosy, to nie kupisz ich tak jak w Polsce na każdym kroku. W tym miasteczku, hmm. w którym myśmy byli, były tylko dwa miejsca, gdzie mogła się kupić papierosy. Jeden sklep, właśnie, w którym były pamiątkarski, gdzie były papierosy, i obok tego sklepu była taka maszyna do, z papierosami. Tak jak na przykład z, no na, na tych, no, no, tak jak są na zachodzie maszyny z gazetami, na stacjach paliwowych, tam z prezerwatywami są maszyny. To tak samo jest z papierosami. Ale, ale, nie kupisz sobie tak po prostu z maszyny papierosów. Musisz włożyć swoją kartę, a kartę. Możesz dostać, jeżeli jesteś pełnoletnia i płacisz podatki we Włoszech. Inaczej karty nie dostaniesz i papierosów nie kupisz. Czyli wyobraź sobie, że pojedziesz do Włoch, będzie na przykład godzina 20.30, a sklep jest czynny do 20.00, to jest z pamiątkami, gdzie sprzedają papierosy i papierosów sobie nie kupisz. I Aha, czyli dla osób, które palą, to tak. powinny się przygotować na to, że mogą mieć problem z kupieniem papierosów. Tak. A powiedz w ogóle ogólnie takie papierosy jak u nas można dostać, czy tam jakieś inne są, czy jeśli chodzi o rodzaje, tam wiem, marki jakieś? Nie wiem dokładnie. Jakbyśmy byli w tym sklepie pamiątkarskim, ten, ten kuzyn ten Agnieszki, który tam mieszka, to on tam pali Malboro czerwone. Ja mhm. widziałem, że były Malboro na pewno czerwone, na pewno były te srebrne i mentolowe zielone. Mhm pamięcią, jak sięgam pamięcią to może były jeszcze dwa albo trzy rodzaje papierosów ale nie było na pewno tak jak u nas co mi się rzuciło, jak ostatnio byłem w Polsce rzuciło mi się to, wiesz to był taki, taki tradycyjny kiosk ruchu to jedna ściana tego kiosku ruchu to były same papierosy multum, mm -hmm. nawet kiedyś e, nie, nie przypuszczam kiedyś nawet nie było tyle rodzajów tych papierosów tak jak jest teraz na przykład. Nie? A cenowo, powiedz, orientujesz się, jak na przykład by ktoś chciał właśnie wyjechać sobie do Włoch i, i kupić sobie papierosy, to drogie to by było? Czy, to jest, czy tak? We Włoszech jest podobnie, wiesz, jak w innych krajach Unii Europejskiej. No, papierosy są w granic powyżej 5 euro, wiesz? I to jeszcze jest jeszcze tak, że teraz chyba były, w międzyczasie były co najmniej dwie podwyżki, wiesz, we Włoszech. Nie tylko VAT-u, ale generalnie podwyżki. Także na pewno się nie opłaca. Na pewno się nie opłaca. I to może jeszcze powiesz, jak z alkoholem to wygląda. Z alkoholem? No. Mm -hmm. pije się, pije. A, no tak myślałam. <laughs> <laughs> Ale powiedz faktycznie tak jest, że wino to doprowadzi tak. do każdego posiłku tak, tak. I, i że dzieciom się daje to wino rozwodnione tam z wodą, znaczy z wodą zrobione, żeby słabsze było i w ogóle? Czy. Nie, no, nie, nie wiem, wiesz co, jak myśmy byli w tej pizzerii wieczorem, to rzeczywiście było takie zjawisko, że przychodziły całe rodziny, czyli na przykład dwójka małych dzieci, czy trójka, jedno dziecko i tata i mama, prawda? I zamawiali pizzę i było to wino na, na stole, ale czy dzieci były częstowane, to nie mam pojęcia, wiesz. Ale, ale rzeczywiście tak było i, i prawdą jest, że piją dużo wina i podobnie, podobnie jak Francuzi wiesz, podobnie jak Francuzi, ale wiesz co, no, jakby to powiedzieć, że piją ale to nie jest tak jak na przykład w Polsce ten stereotyp budki e, z piwem, czy jakiegoś tam sklepu wiesz, w jakiejś wiosce e, takiego z tym zwanym e, jabcokiem, czy jakimś tam winem e, bycza krew czy coś w tym stylu, prawda? Mhm. I goście, którzy siedzą i w pewnym sensie są zamroczeni. Tam nie było przez ten, przez ten tydzień, który myśmy tam byli, to nie spotkaliśmy nikogo, kto był, szedł zataczający się albo gdzieś bym jakaś była, wiesz, burda, bo może mieliśmy szczęście, nie mam pojęcia, ale nie było czegoś takiego, że no, żeby było z, z tych przyczyn, powiedzmy, alkoholowych, że byłby jakiś problem, czy coś na stylu. Mm -hmm. A wino dobre? Poleciłbyś jakieś? Pamiętasz tak mniej więcej coś? Nie, z nazwy to nie powiem Ci żadnego. Mm -hmm. Na pewno polecam każdemu zapytać się miejscowych jakie wino oni piją w zależności, bo oni są tam na miejscu od wielu lat, od wielu pokoleń i oni wiedzą, które wino, jakie, z jakiej winnicy czy z jakiego szczepu jest winem bardzo, bardzo dobrym. Nie, na pewno nie warto kupować, jeżeli się wyjedzie właśnie gdzieś tam na peryferię i to bez względu na to, wiesz, to jest bez znaczenia, czy to, będzie, czy to będą peryferie e, Hiszpanii, czy to będą peryferie w Francji, czy Włoch, na pewno nie warto kupować jakiegoś markowego wina, znanego na, całą, na cały świat. Całą esencją, całym smakiem tego jest to, jeżeli będziesz w danym rejonie Europy, na takim w pewnym sensie bez ludziu, jest to, że możesz posmakować to, co ci ludzie od wieków E, czym się raczą, co piją, e, co degustują i tak itd. Wiesz. To jest mm. na pewno ogólnie warto zwrócić na to uwagę. Zapytać się miejscowych, co polecają do picia, co piją w dzień. Bo jest, mm, myśmy się tam pytali tego właśnie mm, y, hotelarza, to on mówi, że on pije dwa rodzaje win, e, inne pije do południa, a inne pije po południu. Ale naprawdę niestety nie mogę podać nazwy, mm, mm. bo to było takie, wiesz, nawet byś tego wina nie kupiła tutaj w Polsce, czy Czyli, to Czyli takie tak... regionalne najlepiej po prostu tak. próbować. Takie. Tak, tak, tak, właśnie tak. Mhm. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, jeżeli, jeżeli byśmy jedziemy sobie do tych Włoch, jest coś takiego, yy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby na przykład nie urazić tych ludzi, tam? miałeś jakieś wskazówki albo może zdarzyło się coś takiego czym mógłbyś się podzielić no bo wiesz na przykład wiem że gesty obraźliwe są różne w różnych krajach, nie? Na przykład u nas jest tamte te nie? Tak. A w innych jest jakiś inny gest, czy, czy na masz, przykład nie wiem. Masz rację. Czy kogoś tam czy coś? Tak, to nie tak, takiego. tak jest, jest, masz rację kurde, blaszka. Nie przypomnę sobie, ale pamiętam właśnie, Michał opowiadał o czymś takim, co nam by się wydawało, że to jest jakaś właśnie błahostka, a oni mówili właśnie, wiesz co, to będą dwie rzeczy. Jedna rzecz, to jest y, słowo, jakieś, nie pamiętam w tej chwili, kurczę, no szkoda, szkoda, ale nie pamiętam, on mówił, jest słowo, które podobnie brzmi po polsku, jak i po włosku, z tym, że po włosku znaczy coś całkowicie innego, niż y, jakbyś to tłumaczyła na polski, czy po polsku, i jest to właśnie coś obraźliwego. ja w tej chwili niestety, kurczę, niestety tego nie pamiętam, ale tak, tak było, i... Mm, i co jeszcze, oni jeszcze, jest coś takiego, że wiesz co, nawet jakbyśmy byli w takim soverato, takiej drugiej miejscowości, takiej bardziej znanej, nastawionej na turystykę, na przyjezdnych, jest coś takiego, że nie wiem, czy to jest nakazane czy coś, bo się o to nie pytałem, ale nie było tak czegoś takiego, że sobie na przykład ktoś wychodzi, na przykład pani tam w kostiumie kąpielowym, tam dwuczęściowym i, i w klapkach idzie sobie do sklepu na przykład kupić orężatkę czy coś. Nie było czegoś takiego. A myśmy byli jednego dnia, to um, wszyscy byli ubrani. Na plaży oczywiście, tak, rozbieramy się, opalamy się, kąpiemy i itd., ale nawet jak, jak spacerowali po tej promenadzie, czy po jakimś takim walkpacie, czy, czy szło, się, szło się do sklepu, to, to wszyscy kobiety były i mężczyźni byli ubrani, wiesz? Mhm. To czyli trzeba po prostu obserwować ludzi, tak. swoje zachowanie dostosować do, do ich zachowania tak, żeby nikt nie poczuł się urażony tak, tak, na pewno e, tak. a powiedz jeszcze coś takiego bo ten ruch taki drogowy trochę jeszcze mnie zainteresował w ogóle tam jest jakaś policja, oni jakoś wylepiają mandaty, czy przymykają oko na to jak ci ludzie jeżdżą oczywiście, że jest, policja ma bardzo głośne i to tak jak na filmach ma bardzo głośne te syreny i jeżdżą, karabinieri, jest tak, oni się tak, wiesz, boją oczywiście, że tam ten, ale Włosi to no, te temperamentni ludzie, także oni tak łamią przepisy, ale jak się na horyzoncie pojawi policja, no to wtedy wszyscy gwałtownie z piskiem opą hamują i jadą zgodnie, wiesz, z przepisami, Ale policja czmychnie, gdzieś tam pojedzie dalej, czy coś tam, to od razu wszyscy hulaj dusza, piekła, nie? <głosy> ale wiesz, co jest... A faktycznie czy... są tacy głośni Włosi? Jak mówią i że tak dużo gestykulują, tak. właśnie w filmach pokazuje się? Tak, tak, tak. Też tacy są i i byli, wiesz, i podobnie jak w kulturze na przykład arabskiej, jeżeli byśmy, byliśmy właśnie na targu, tam jest w jednym z moich podcastów, jest wizyta w sowerato na targu, to do dobrych, w dobrym tonie, tak bym to nazwał, w dobrym tonie jest targowanie się, wiesz, i w sumie ja, się, ja sobie kupiłem obudowę na iPhone'a i ona kosztowała 2 euro i stargowałem na 1 euro. To i tak były bardzo małe pieniądze, bo tutaj w Anglii taką obudowę z takiego gumowanego tworzywa muszę zapłacić, musiałbym zapłacić 9 funtów, czyli tam powiedzmy 10,5 euro na przykład, prawda? Więc to i tak było śmiesznie mało, ale stargowałem z dwóch na jednego i byłem szczęśliwy. No i myślę, że pan też był szczęśliwy, że to sprzedał. Hmm. Czyli to też już jest kolejna wskazówka, tak? Że jak już jesteśmy, tak. to trzeba się targować. Tak. To tak jak tak. w Indiach, że tak, jak tak. się nie targujesz, to jesteś zwykły klient. Tak, tak, tak, tak, tak. I wiesz co, no jest... dobrze, a słuchaj, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo tak, mówisz, że byliście we Włoszech, tak? Byliście we Francji. Gdzie jeszcze byliście? Albo może ty sam byłeś, czy... We Francji byliśmy w dwóch miejscach. Zrobiliśmy sobie hmm. takie, wiesz, cross the way, w poprzek Francji hmm. przejechaliśmy samochodem. Czyli pojechaliśmy sobie do Paryża, tam byliśmy mhm. dwa dni i, z Pary, i stamtąd pojechaliśmy na lazurowe wybrzeże. Coś wspaniałego, coś co dla kogoś, kto lubi te klimaty, a nie stać go na to, żeby pojechać gdzieś na rozdanie z do Stanów Zjednoczonych, to naprawdę za bardzo serdecznie zapraszam na to lazurowe wybrzeże, żeby zobaczyć Monte Carlo, żeby zobaczyć księstwo Monako, to jest coś, tam kolor, rzeczywiście kolor wody jest tylko tam znaczy ja nie byłem wiesz w Grecji nie byłem w Portugalii, nie wiem jak ta, z tamtej strony, z tej części Morza Śródziemnego, morze ma, jaki ma kolor, ale naprawdę tutaj południe Francji a, no znane jest z takiego właśnie kurortu i tak wiesz, oni tak tam pobudowali teraz takie promenady ala, wiesz, ala kalifornijskie, wiesz, wybrzeże takie, wiesz, szerokie, gdzie tam e, ludzie młodzi jeżdżą na dyskorolkach, na jakichś tam innych tych rowerach i tak dalej, prawda, na tym wszystkim. Naprawdę coś wspaniałego, ale ale to już jest opowieść na inną historię. No, no, no, właśnie bo tak sobie pomyślałam, jest... że jak nam się tak dobrze rozmawia na, właśnie o, o, o swoich drużach, to może, może byśmy zrobili na przykład odcinek y, o Francji, y, może byśmy zrobili odcinek o Anglii. Powiesz, mnie takie rzeczy interesują, ciekawią. Może kiedyś na wakacje gdzieś sobie pojadę. A bardzo przyjemnie się ciebie słucha. No i oczywiście, czy o książkach mamy nagrać? Bip, bip, bip, bip, yeah! Yeah! Mal napilis autywisty ma centm, tończymy wielszy